Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie Pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. No i... Pytanie, kto pierwszy mówi. <śmiech> Rzucimy monetą? No nie, no to mówi właśnie więc ja się zamieniam w słuch, bo temat... Zadał szanowny rozmówca, to ja powinienem siedzieć cicho, tylko po kilku sekundach stwierdziłem, że, no, że jesteśmy tak skonsternowani, że nie wiadomo kto co mówi. <śmiech> nie, czekałem na ten moment takiego przejścia, takiego lekkiej, lekkiej zmiany dźwięku tutaj, ale pojawiła się taka w tle, także możemy, możemy działać. No, temat będzie skomplikowany, temat będzie wielowymiarowy, ponieważ będziemy rozmawiać o długoterminowym planie rozwoju gospodarki chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, czyli Chin kontynentalnych, a mianowicie o pierwszym z dwóch planów, czyli China 2025, który tak naprawdę jest pierwszym etapem do potem do kolejnego planu China 2049. Ale ja chciałbym zacząć, z, jak to mam w zwyczaju, od pewnej rzeczy leciutko historycznej. Mianowicie chciałbym odnieść się do sytuacji z roku 1997. No, na rynku amerykańskim istniała taka spółka założona przez General Motors w 1986 roku. Spółka nazywała się Magne Magnequench i zajmowała się produkcją magnesów neodymowych. No, miały one zastosowanie w laserach, komunikacji satelitarnej i systemach radarowych i namierzania. Właśnie w roku 97 po uprzednim wyrażeniu zgody przez rząd USA, Chińczycy kupili firmę. Chińczycy zobowiązali się w warunkach, że przez 5 lat firma będzie funkcjonować na terytorium amerykańskim. I rzeczywiście działała. Z tym, że przez te 5 lat Chińczycy zrobili copy-paste całej dokumentacji technologicznej, zrobili działającą kopię linii produkcyjnej w swojej własnej ojczyźnie, po upewnieniu się, że kopia 3 działa jak należy, trzyma parametry inżynierskie i tak dalej. Po wypełnieniu tych 5 lat oryginał zlikwidowano i tak samo skończyło się z firmą. Resztę wyposażenia wywieziono do Chin ludowych i tak się skończyła historia Magne Quench, który był jednym z najważniejszych przejęć chińskich w sektorze metali ziem rzadkich. No to jest sektor, w którym Chiny dominują na świecie. Notabene w latach, w nowym milenium, Chiny chciały również przejąć australijskiego Linasa, co jeżeli by doszło do skutku, dałoby im właściwie 100% tak naprawdę rynku. Ale nie o Linasa mi chodzi. Magne Quench jest tutaj świetnym przykładem na to, w jaki sposób działają, działały Chiny i działają Chiny w zakresie przejmowania technologicznego. Akurat Magna Quench jest bardzo śmierdzącą sprawą też, ponieważ to zdarzyło się podczas prezydentury Billa Clintona. Tutaj była w to zamieszana również Fundacja Clintonu, w jaki sposób jego żona, czego kilka lat wstecz nie, no, co kilka lat wstecz nie omieszkał wypomnieć im w trakcie kampanii prezydenckiej Donald Trump. Prawda? Natomiast cała sytuacja rozeszła się po kościach. Natomiast nadal uważam, że jest to jeden z takich powiedzmy podręcznikowych przykładów chińskich przejęć. I te właśnie chińskie przejęcia stanowią taki Taką podstawę tego China 2025. No tak, to jest systemowe działanie na wyższej skali, które to neodymanie ustawiają w wersji turbo, już nie lokalnej na rynku amerykańskim, ale globalnej. Bo Chińczycy mają takie globalne ambicje. No i zasadnicze pytanie brzmi, czy ten plan się im powiedzie, bo Donald Trump jest tym spoilerem, który cały ten, jak już wszystkim wiadomo, od niedawna, czyli od kilku dni dokładnie, od ostatniego weekendu, że zamierza ich w tych działaniach powstrzymać, po prostu zatrzymać ich na biegu. No, tam wojna gospodarcza i tam inne rzeczy, no ale przecież Wiadomo, koronawirus i tak dalej. Chiny są winowajcą światowym ukrywania danych, no i wielkiego kryzysu gospodarczego, wielkiej recesji światowej, bo... No, kłamały na temat rozwoju tej pandemii i wywiady zaprzyjaźnionych państw z NATO, konkretnie dwa, ale za nimi podąży cała reszta, czyli mi i CIA wydały jednobrzmiące komunikaty w ten weekend na ten temat, że Chińczycy na temat koronawirusa rozwoju tej pandemii pod koniec ubiegłego roku, czyli w grudniu, po prostu kłamały. Więc w związku z tym, że nakłamały, to Światowa Organizacja Zdrowia i cała reszta świata pod dyktando i zaleceń z tej organizacji płynących no poczyniły błędne decyzje nie, za, nie, za, nie zablokowały swoich granic no i nie powstrzymały pochodu tej pandemii no, obecnie jesteśmy tego ofiarami bo nasze gospodarki przecież cierpią w, tym, w przymusowym zamknięciu No i kwestia groźby odszkodowań finansowych, za te straty już jest absolutnie realna, bo Amerykanie już taki wstępny kosztorys, taki zarys działań prawnych przedstawili, więc to nie jest wybryk tylko słowny, ale będzie to miało dalsze konsekwencje. Więc no, widać już szerszy plan, amerykańskie pomysły na to, żeby pochód technologii chińskiej i próby pozyskania w terminie najbliższych kilku dekad prymatu światowego w wiodących technologiach zatrzymać, te działania już nabierają konkretnego wymiaru operacyjnego no, w postaci takich sektorowych wojenek gospodarczych, żądań odszkodowań, potyczek na, na, na arenie ONZ-u i tak dalej. To się <coughs> oczywiście będzie rozgrywało na wielu poziomach, w wielu wymiarach. No ale tym najważniejszym, który to wszystko unifikuje w jedną całość jest tak zwany image, czyli wizerunek amerykański, który jest tym dobrem miękkim, tak zwany goodwill. To, że Ameryka jest imperium dobra, ma takie dobro, osobiste jakby przynależne do tego imperium dobra prawo oceniania innych wedle swojej miary, no bo my jesteśmy przedującą demokracją, bo nasze standardy są nieskalane, my wszystko robimy tak jak należy, jak ktoś nam wytnie błąd, to się do niego przyznamy no i pilnujemy poczucia obowiązku, porządku na świecie bo to wszystko jest goodwill, my to wszystko z dobrej woli robimy, to nie jest tak, że, że jesteśmy żandarmiem świata dlatego, że chcemy. Nie, nie, to jest straszny obowiązek. Musimy pilnować świata, bo jak my tego nie przypilnujemy, to biją się w Afryce i tutaj w Azji i zaraz wybuchną jakieś wojny lokalne. Musimy pilnować tego porządku. No i dlatego właśnie na tej w samej zasadzie pilnujemy rozwoju koronawirusa. Jak teraz nam Chińczycy nakłamali i cały świat z tego powodu cierpi, no to kto się upomni o ten świat jak nie my? No właśnie, więc no to tak na szerszym tle ta cała zabawa zaczyna nabierać rumieńców. No, właśnie. W odniesieniu do amerykańskich oskarżeń, które, które tutaj Zoro przedstawił, no, Chińczycy, wiadomo, że mają negatywny, mają czarny PR w świecie, ponieważ są tym komunistycznym krajem zamordystycznym. No, zabrzmiałem tutaj, jakbym bronił Chińczyków, ale jest to, jest to prawda systemowa. No, są oni krajem jednopartyjnym, komunistycznym i uciskowym. W każdym razie w ramach, w ramach wyśmiania komunikatów amerykańskich między innymi chińska ambasada we Francji wypuściła taki krótki filmik animowany z postaciami z ludkami Lego, no i chiński tutaj ludzik z terakotowej armii ostrzegający na temat właśnie koronawirusa i amerykańska statua wolności, najpierw go wykpiwująca, a następnie zwalająca winę całkowicie na niego. Więc widzimy już wojnę propagandową pomiędzy Pekinem a pomiędzy... Waszyngtonem. Widzimy, że zaczyna się to wszystko roz, roz, roz, rozprzestrzeniać wielowymiarowo, ponieważ mamy do czynienia z jakimiś próbami sił na wschodnim wybrzeżu Pacyfiku, czyli na azjatyckim, na azjatyckim wybrzeżu Pacyfiku, gdzie tutaj pojawiają się amerykańskie okręty, które bronią na przykład wód terytorialnych, jakiegoś kraju. Tutaj pojawia się flota chińska. Nie ma, nie ma na szczęście wymiany ognia, natomiast trwają te, cały czas tego typu y, przepychanki. No, w, ostatnim, w ostatnim mieleniu ze Zorem na Bogato rozmawialiśmy na temat Kim Jong-una, naj, najumiłowańszego przywódcy Korei Północnej. Podejrzewam, że w ramach eskalacji zarówno ta karta, jak i karta tajwańska y, zaczną być wkrótce wyciągane. No sytuacja niestety wygląda coraz gorzej, coraz gorzej. Natomiast w czasach pokojowych, w czasach pokojowych, zanim jeszcze zaczęły się te wszystkie problemy, to były, to było za dekady późnego Obamy tak naprawdę, w 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, Chiny stworzyły właśnie ten swój program Made in China 2025 był to plan, jest to plan ambitny ponieważ zakładał on ogromny rozwój w dziedzinie, w dziedzinie, w dziedzinie rozwoju samolotów, w dziedzinie rozwoju marynarki ale przede wszystkim high tech, czyli Całej technologii yy, przyszłości. To miałaby. No, oczywiście do tego dochodziły jeszcze systemy agrokulturalne, agrokultu systemy yy, i leki medyczne. Yy, w każdym razie yy, plan był taki, że w ciągu do 2025 roku Chiny planowały zwiększyć swój domowy udział tych właśnie sektorów i materiałów do 70%, czyli tak, żeby pokrywać 70% na przykład swojego zaopatrzenia, ale jeszcze dodatkowo eksportować to wszystko, co da radę na świat. No i oczywiście yy, amerykańska gospodarka przy takim tempie planowej gospodarki, planowej gospodarki nie, nie, nie byłaby w stanie yy, wydolić, ponieważ Chińczycy yy, stworzyli ten plan w oparciu o to prawda o gospodarkę centralnie planowaną, ale ta gospodarka ma jeden, wielki, jeden ogromny pozytyw. Ona umożliwia skierowanie większych nakładów finansowych, przemysłowych, rozwojowych na jeden konkretny sektor. Tak robili Japończycy. Tak planują robić Niemcy w ramach swojego programu Germany Industry 4.0. Tak robiła Korea Południowa za czasów generała Parka, więc nie jest to tak naprawdę proces jakiś, jakiś, jakiś nieznany światu. Problem jest, że mowa o Chinach. Mowa o gigantycznym rynku konsumenckim, gigantycznym rynku importowo-eksportowym, powiązanym takimi więzami handlowymi ze Stanami Zjednoczonymi, że upadek tak naprawdę jednego z tych dwóch spowodowałby automatyczny upadek od razu drugiego. Co widzimy po problemach, jakie na przykład wywołuje światowy lockdown? Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na poważny wektor tego całego przedsięwzięcia czy tej konfrontacji przebiegających w poprzek amerykańskiej sceny politycznej. Bo to nie jest przypadkiem, że ekipa demokratów przez kilkanaście ostatnich lat przed nadejściem Trumpa, czyli czasy Clintonów i Obamy, to grube kilkanaście lat, były wybitnie prochińskie. To znaczy za w tym okresie właśnie Chiny się rozpędziły gospodarczo w dziedzinie high-tech i zostało to umożliwione przez transport technologii dużych korporacji światowych amerykańskich do Chin na chińskich warunkach. I to dzięki temu patrzeniu przez palce chińskie firmy obrosły w piórka i mogły te ambicje sobie, że tak powiem stworzyć, że no, no skoro my tutaj jesteśmy już koncernami światowymi, jesteśmy fabryką świata i produkujemy te wszystkie nowoczesne komputery, lasery e, i ostatnią sztuczną inteligencję, no to mamy ambicje przecież wzięcia tego tych spraw w swoje ręce i po prostu będziemy wszystko robili na własny rachunek, a nie jako jak kooperanci jakichś amerykańskich koncernów, prawda? Byliśmy z nimi joint venture 50-50 do tej pory, no, ale żeśmy wysali ich technologię i stworzyliśmy własnych czempionów narodowych i teraz ci narodowi chińscy czempioni wychodzą jako stuprocentowo chińskie podmioty na arenę światową i z tej areny Amerykanów koszą. No i tak było jeszcze kilka lat temu, ale te plany. Teraz są gwałtownie wyhamowane przez kontrofensywę ekipy Trumpa. I to e, też nie jest przypadkiem, że to zrobili e, republikanie, zamieniwszy u steru e, ekipę demokratów, czyli tak naprawdę mafię Clintonów, bo to są ci sami ludzie e, w zapleczu działający w dyplomacji, szczególnie w Departamencie Stanu, czyli Ministerstwie Amerykańskim Spraw Zagranicznych, Ci najbardziej aktywni obecnie na arenie międzynarodowej to są właśnie ludzie z otoczenia Hillary Clinton z czasów jej pierwsze damowania, czyli tak naprawdę prowadzenia polityki Stanów Zjednoczonych poprzez swojego męża, bo jest tajemniczym poli Szynela, że twórcą i nadzorcą tej polityki był nikt inny niż Hillary Clinton, czyli obecnie ona się szykuje do trzeciej swojej kadencji prezydenckiej, ale za czasów Obamy ona także brała czynny udział w kształtowaniu amerykańskiej polityki światowej, bo była przez kilka lat w skandalu przymusowo wycofana na końcówce e, przez Obamę była Ministerstwa Zagranicznych czyli tym, na, tą najważniejszą osobą która tą polityką światową dyrygowała osobiście Hillary Clinton e, warto spojrzeć na jej życiorys na jej koneksje polityczne z kim ona się w, w partii demokratycznej powiązała jakie większe koterie światowe stworzyła i w czym tam brała udział to jest seria różnych skandali, które obecnie wypływają, polegających na, na, na transferze technologii, często niedozwolonym transferze, to znaczy naruszającym podstawowe interesy Stanów Zjednoczonych. No tutaj wspomnę chociażby, przy okazji Russia Gate pojawił się przesypany ostatnio skandal Uranium One, czyli sprzedaży rozatomów mówi jednej czwartej zasobów uranu na kontynencie północnoamerykańskim, bo to jest prawdą, Rosatom, czyli Putin osobiście jest właścicielem jednej czwartej uranu na kontynencie północnoamerykańskim. Taka zagadka, jak to było możliwe? No, stało się możliwe przy okazji różnych tam politycznych, yy, dziwnych zdarzeń egzotycznych. Podobnego typu deal'e robią Chińczycy z jednym ze znanych senatorów w południowych Stanach Ameryki, między innymi w Teksasie. Wykopują ogromne, przez podstawione osoby, firmy amerykańskie i kanadyjskie, ogromne areały razem z prawami do wydobycia pod spodem. Czyli tutaj metale ziem rzadkich jak najbardziej wchodzą w rachubę. Mówiliśmy o neodymie. Jest on również potencjalnie kopany w południowych Stanach Ameryki, bo tam tablica Mendelejewa jest pełna. Tam jest wszystko. Też metale ziem rzadkich. I Chińczycy prawa chcą przejąć jako zabezpieczenie, jako jedna z opcji, no bo skoro już dzisiaj mają ponad 90% rynku światowego, to chcą go całkowicie zmonopolizować. No i ostatnio tym planom się przy Niektóre kręgi amerykańskie ostro sprzeciwiają, widać tę kontrakcję, która jest bardzo zniuansowana i nie ma czasu, żeby omawiać jej szczegóły, ale to jest bardzo spektakularne No i przypomina scenariusze różnych James, Jamesów Bondów, ale w praktyce, bo tutaj się zdarzają nagłe wypadki, serie różnych samobójstw i tak dalej. To fascynująca historia, dziejąca się na naszych oczach naprawdę i jej ślady zna można znaleźć w mediach aktualnych, wydarzenia bieżące takie zaskakujące jakieś przypadki, serie przypadków te całe tabuny przypadków się wydarzają no właśnie czyli coś tutaj poważnego się dzieje yy, odwracają się pewne wektory no, yy, te kilkanaście lat bliskiej współpracy braterskiej komunistów amerykańskich bo tak należy Nazwać Saula Alińskiego, który jest ojcem chrzestnym polityki Hillary Clinton, bo jest jej promotorem pracy magisterskiej. Ona napisała pracę magisterską na uniwersytecie na temat Saula Alińskiego, czyli wywrotowca, rewolucjonista amerykańskiego, twórcy, autora takiej sławnej książki Reguły dla radykałów. Czyli jak mają postępować rewolucjoniści w nowych czasach? No, to jest wzorzec lat młodości Hillary Clinton. W ja chciałbym tutaj odnieść się właśnie do Uranium One. Tak, potwierdzam tę informację, ponieważ swego czasu popełniłem analizę rynków uranu i rzeczywiście należy on do Rosatomu. Jest on oddziałem Rosatomu na Amerykę Północną. Zawiera e złoża uranu z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. E chciałbym tutaj tego miejsca polecić bardzo serdecznie swoją analizę również z zeszłego roku metale ziem rzadkich, czyli budulec wojenny high tech, w którym opisuje w jaki sposób Chiny ludowe stały się potentatem światowym w kontekście no na rynkach na rynkach metali ziem rzadkich. Tak? W momencie, kiedy y, próbowały przejmować y, przedsiębiorstwa. i Pozostaje tak naprawdę ostatnie pytanie, bo już y, niewiele czasu nam zostało. Mianowicie, no, czy w aktualnej sytuacji światowej ten plan 2025 da radę spełnić, tak jak Chińczycy to widzą? No, chyba tak jak w życiu wszyscy będą troszeczkę rozczarowani. To jest warunek dobrych negocjacji, które są bardzo burzliwe, dynamiczne obfitujące w wiele nie, niespodziewanych zakrętów i na końcu wszyscy z niechęcią, z takim, z takim niesmakiem podpisują te wszystkie cyrografy i z radością udają się na bankiet. Z takim uczuciem urgi. Zrobiliśmy coś, co nam się nie podoba, bo czujemy jakiś taki wewnętrzny niedosyt, zawód, ale z drugiej strony Otwierają się przed nami nowe horyzonty. Więc chyba w takim wrażeniu zostanie otwarty nowy porządek świata, gdy wszyscy będą niezadowoleni. I to będzie dobry znak. No ja tak liczę właśnie pozytywnie na taki obrót spraw, że wszyscy będą w miarę niezadowoleni i nikt nie uzyska tego, o czym marzył. No bo na tym świecie wszyscy musimy się jakoś znaleźć i zmieścić kilka miliardów ludzi, no bo jest dla nich miejsce, no i e, chyba nie byłoby dobrze, gdyby był jeden hegemon i wszystkim tym zarządzał, nie? I mówił całej reszcie, słuchajcie, teraz idziemy w tę stronę, bo jak nie, to zamknę was do obozu koncentracyjnego. Owszem, istnieją takie pomysły i tu paru gości mógłbym wskazać, między innymi znanego Filantropa jednego z drugim, a jeden z nich nawet jest czołowym, podobno wynalazcą systemów operacyjnych do komputerów. Teraz paraduje jako filantrop i chce nas wszystkich szczepić. Że mówi, że, słuchajcie, to jest taka straszna pandemia, że jak wszystkich was 8 miliardów nie zaszczepię, to, to nie nastąpi nowy porządek. Czyli nie wrócimy do normalności. Przed takimi gośćmi chroń nas panie. I mam nadzieję, że Pan Bóg nas wysłucha, bo, no bo ciągle żyję w przeświadczeniu, że jednak świat może być jakoś tam trochę normalny jeszcze i nie być jednym wielkim obozem internetowym, komputerowym obozem koncentracyjnym. Chwilowo bez drutów kolczastych. No ale każdy musi swój, że tak powiem, swojego pilota nosić przy sobie, bo jak nie, tego nie wypuszczą z domu. Bo jak tylko wyjdzie z domu, to zaraz go aresztują, że o, przekroczył pan granicę kwarantanny. No nie chciałbym żyć w takim świecie i chyba ty tak, żebyś nie chciał. Drogi słuchaczu. już żyjemy. No właśnie, ale żeśmy już wkroczyli w ten świata, a potencjalni zarządcy tego świata już nam mówią, że się za bardzo nie rozpędzajcie z tymi wakacjami, bo my wrócimy do normalności, ale to jeszcze nie teraz, dopiero jak będziemy mieć szczepionkę. I to będzie ta nowa normalność, nie ta stara, nowa. Wrócimy do nowej normalności po koronawirusie. Gdzie będą te biometryczne paszporty i kontrole na granicy i, te, i będą te chyba czipy wszczepione pod skórę z twoją historią wszystkich chorób. To tak jak twój pies. On też nosi Prawda? Do tej pory nosił kaganiec, a ty nie. A teraz już on nosi kaganiec, ty też nosisz kaganiec. A niedługo będziesz miał też szczepienia w chipie pod skórą, tak samo jak i on, bo przecież są obowiązkowe, nie? Dla wygody, za cholerę tam z tym paszportem chodzić, kiedy można szczepić, nie? No. Ty i twój pies, i twoja teściowa, wszyscy będą zaczipowani. Chcesz żyć w takim świecie? No to on już do ciebie puka z nowym porządkiem monetarnym przy okazji, ale przecież nikt ta, tego na razie nie mówi, bo po cholerę ludzi straszysz, nie? Ale przecież wiesz, że w tym nowoczesnym portfelu, tym, tym biometrycznym dowodzie osobistym pod twoją skórą też się zmieszczą inne dane. Portfel bitcoina na przykład, <głosy> bezpiecznie schowany, nikt się go nie ukradnie. I po co w ogóle go otwierać? Wystarczy przesunąć przed czytnikiem. Tak, i już zdjęto odpowiednią kwotę. No to jest takie wygodne. A to nie jest stare rozwiązanie. Pamiętam filmy sprzed ponad dekady, gdzie młodzi ludzie bawiąc się na Ibizie już mieli karty kredytowe wszczepione w postaci chipów właśnie podskórnych i w ten sposób płacili za drinki. No e i w warunkach upojenia nigdy nie gubili portfela. Mm, dokładnie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Natomiast wracając jeszcze do Chin, do tego planu 2025, i później 2049. Uważam, że Chiny swoje plany osiągną, ale po wielkich perturbacjach i nie w taki sposób, jak same by sobie wyobrażały. Ponieważ będzie ich dominacja, tylko nie będzie to dominacja światowa, tylko będzie to dominacja na ich części globu podzielonego bi- albo tripolarnie będą mieli swój system walutowy, ale będą w ciągłej, zimnej wojnie i podjazdach finansowych z drugim hegemonem, z tym przewodzącym wolnemu światu. Ten plan 2000, Chiny 2025 no jest to plan ambitny, ale chyba trzeba będzie przedefiniować jego nazwę. Chociażby dlatego, że opierał się on na warunkach wzrostu gospodarczego Chin i rozbudowy chińskiej ekonomii. Tymczasem nasza ekonomia światowa zachowała się jak autosportowe, które myknie po autostradzie niemieckiej, po Bahn na najwyższym biegu, na szóstym biegu i w pewnym momencie gwałtownie wrzucamy wsteczny przy prędkości 250 km na godzinę. Gubimy skrzynię biegów, gubimy silnik. No Bimen, mój kolega ze strony, uważa, że to będzie kryzys porównywalny do kryzysu 1929-1933. Oby, oby się mylił. No ale niestety wygląda na to, że zajmie podobną długość czasu, bo żeby stworzyć nowy porządek, no to trzeba. No to trzeba zatrzymać ten bolid tak, wyjąć te zwłoki, uprzątnąć autobanę, tak, i wprowadzić nowy porządek na niej. Także to potrwa te kilkadziesiąt miesięcy, ten cały, ta cała operacja przestawiania, kraksowania, przestawiania, porządkowania, ustalania nowych reguł jazdy mówię to oczywiście ironicznie ale całkiem poważnie przy okazji bo tamten kryzys posłużył jako finansowy jako uwertura rozbieg do II wojny światowej dzięki niemu zostały uruchomione potężne mechanizmy finansowe kredyty na budowę potencjału militarnego po obu stronach Atlantyku. Kredyty, które były później spłacane przez pięć dekad. Niektóre jeszcze do dzisiaj nie są do końca rozliczone. Więc jeżeli ten kryzys, to jest ten duży kryzys zawalenia porządku dolarowego, a moim zdaniem, wedle mojej wiedzy jest no to potrwa jako zdarzenie epokowe porównywalną długość czasu ale jest jeszcze jedna uwaga, bo poda, nad tym wszystkim jest jeszcze wyższe piętro na które zwraca uwagę rosyjski, łotewski analityk pan Daniel Estulin znany z kilku książek na temat Bilderberga bardzo cennych, sprzed około 20 lat już więc to jest wiedza dosyć już stara ale ciągle aktualna Pan Estulin mówi no, że mamy do czynienia jak to obserwują Rosjanie bo on już się identyfikuje całkiem otwarcie z rosyjskim wywiadem gospodarczym mówi, że z ich punktu widzenia z perspektywy Moskwy no to obserwujemy obecnie początek zawalenia systemu i zbudowania nowego porządku nie tylko finansowego, ale także gospodarczego i naukowego, to znaczy będą, będzie obowiązywał nowy paradygmat naukowo-techniczny, bo obserwujemy też nową rewolucję naukowo-techniczną, czyli robotykę, sztuczną inteligencję, nowe procesy handlu zdalnego przez internet, 5G i to, to wszystko stanowi elementy tej przemiany. My to doświadczamy na sobie, że o, nagle się pojawiło 5G i to w podskokach jest realizowane. No ale przecież żeby to uruchomić to trzeba było wydać dziesiątki miliardów. No i ktoś te miliardy zaorał, czyli wydał. Jest to komuś potrzebne. No komu? No to dobre pytanie, to warto się porozglądać po tych Bilderbergach, komisjach tostojnych, co one robią, co one zaplanowały kilkadziesiąt lat temu. Trzeba postudiować, drogi Watsonie, to, to istnieje cała obfita gałąź wiedzy tym się zajmująca, prognostycznej. To jakoś tak dziwnie się składa, że niektórzy są bardzo blisko te, tego centrum, na przykład Fundacja Rockefellera tutaj 10 lat temu przepowiadały wielką pandemię tutaj, że się zmieni wiele i Chiny będą zamknięte przez kilka miesięcy, a narody świata będą się burzyły przeciwko narzuconej kwarantannie o, to prorocy jacyś piszą takie rzeczy, no tak, mają wizję przyszłości, no i te wizje się realizują, także warto zwrócić uwagę na osobę pana da, ostatniego proroka z, z, z tego starego pokolenia Rockefellerów, pana Dawida, jeszcze jest aktywny, podobnie jak pan Georgi Soros, więc oni coś tam mówią o, na temat tej przyszłości, że ona będzie inna niż to, co widzieliśmy do tej pory. Hmm. Nie chciałbym żyć pod rządami tej nowej przyszłości, ale ona tak jakby idzie w tę stronę, więc widzimy przed sobą tytaniczną walkę o ten nowy porządek. Jaki on będzie? No Chińczycy mają zdanie odrębne, Amerykanie mają jakieś zdanie odrębne, no i mam nadzieję, że też Europa będzie miała jakieś zdanie na ten temat. Hmm. I coś się z tego wszystkiego utworzy, żeby to nie był nowy gułak elektroniczny. No, a tymczasem nasz czas na dzisiaj dobiegł końca. Myślę, że zostawimy widzów, przepraszam, słuchaczy z przemyśleniami. Ja chciałbym tylko skorzystać jeszcze z sytuacji, zareklamować się, mianowicie w czwartek 7 maja. Na bogaty men pojawi się moja analiza złota jako aktywa, jako z aktywa banków centralnych. Zapraszam serdecznie do przeczytania, do lektury, do oceniania, się, do oceniania i wyrażenia opinii. Mam nadzieję, że e, rozjaśni to trochę na temat funkcji, rola, w systemie, funkcji złota w systemie monetarnym. A o to zahaczyła w pewnym momencie także nasza dzisiejsza. Rozmowa. Także, no cóż, myślę, że na dzisiaj czas zakończyć. Kłaniamy się tym razem po chińsku, tak? Tak, kłaniamy się i do usłyszenia za tydzień. No i co, panie dyrektorze?